No, pochodzę z bardzo ciężkiej rodziny, rodziny alkoholowej. Ojciec był no, do końca był alkoholikiem takim długo, długo pijącym, dużo krzywdy nam wyrządził jako dzieciom. Było to bardzo trudne, trudny dom, w którym było strach, bi, bicie, przeżycie. Kto pierwszy złapie chleb, ten się naje, kto nie, nie, nie, nie zdąży, to, to się nie naje, pójdzie głodem spać. Bardzo ciężkie przeżycia. Bardzo ciężkie dzieciństwo, szybko to dzieciństwo mi zostało zabrane. Musiałem jako 11-12-letni chłopak już gdzieś tam zarabiać, a to sprzedać jarzębiny, a to, to jagody, a to grzyby, a to co, a to tamto, żeby sobie jakąś zabawkę kupić, żeby no, mieć coś z tego, bo ojciec mi nie kupił, bo, bo ojciec wszystko przepił. Więc bardzo ciężkie sytuacje były w domu. Ucieczki, trzeba było uciekać, bo ojciec szalał. Jeden dostał, drugi dostał. Żeby nie dostać, trzeba było przeczekać. Potem on się położył, a my a myśmy szli do domu, wracali jakoś po, cichu, po cichaczu, poszli spać. No i, i taki, po takich doświadczeniach no ja szybko się, tak, że tak powiem, z własnej woli chciałem, no też wiem, że Bóg mnie wyprowadził z tego domu, z tego, tej miejscowości, gdzie gdybym tam został, bym pewnie został alkoholikiem, podobnie jak i mój ojciec i moi bracia. Jeden Niestety już nie żyje, zapił się. Drugi jest alkoholikiem, nie wiem jeszcze jak długo będzie żył. Pewnie bym tak, ale Bóg mi gdzieś tam znalazł. Ojciec mi powiedział jedno dobre słowo zamiast tych prezentów: powiedział, synu, ty się ucz. Synu, ty się ucz. No i tak ja sobie wziąłem to do serca. Pożerałem książki, pożerałem wiedzę, pożerałem wszystko, co, co mogło mi dać jakąś szansę wyjścia z tego, z tego toksycznego, złego domu dzięki Bogu pomocy wyszedłem, skończyłem technikum, więc Bóg dał mi łaskę, żeby po prostu się wyjść. W ogóle to przypadek, idziesz do technikum, słuchaj, ja idę do technikum do no, idziesz ze mną? Idę, nie wiem. To wszystko było przypadkowe, Te wybory zawodowe były moje przypadkowe, a więc tak Bóg po, po, poprowadził, że się wyprowadziłem z tego domu, można powiedzieć, byłem gościem już, e, co... No, w pierwsze życie w, w internacie, technikum, trochę mi było tam ciężko z matematyki, ale z, z uporem, że tak powiem, poradziłem z, tym, z tą nauką, z tym mieszkaniem, koceniem, to też było poniżanie, te takie różne rzeczy, musiałem przeżyć tam, musiałem, no pewnie tak Bóg dopuścił jakkolwiek, ale, ale, ale no przeżyłem to wszystko, te technikum, potem, no potem poszedłem na studia, mówię, jestem dobry z rosyjskiego, to pójdę na filologię rosyjską, studiowałem potem dwa kierunki, filogię rosyjską, germańską, dwa języki, naraz Bóg dał mi zdolność do tego, do tego, no lubię to robić, nie, nie ukrywam. Nauka języków jest to rzecz fajna dla mnie, taka plus, plus, plus muzyka, no kocham śpiewać, kocham robić muzykę, śpiewać, to jest coś, co mi Bóg dał i to jest ten dar, który, którym się no, wiele, wiele, wiele, wiele lat w kościołach różnych dzieliłem. Wracam teraz do tego, a więc jestem w klasie już piątej technikum, no miarę tam ja miałem takiego kolegę w spokoju, który szukał Boga, no, był u adwentystów, a był trochę u świadków i tak ja go trochę podpotrywałem. No, chłopak taki w lat, w lat 16, tutaj skóra, tutaj świeki, tutaj punk, tutaj wącha klej, tutaj różne głupoty robi, Ten, ten. No tak, ja tam za nim nie poszedłem, aczkolwiek no, słuchałem tej muzyki, ale ta muzyka, tak że tak powiem, no była tylko muzyka, nie, nie poszedłem za jego złym przykładem, no, nie zacząłem wąchać klej i tak dalej. No ale to mnie zainspirowało to, to, to, że on szuka Boga, że on w pewnym momencie rzucił tą wszystko, te, te skóry normalnie przygładzi włosy, wycho, wygląda jak chłopak normalny, o co chodzi, co, co jest, co jest źródłem tej zmiany u tego człowieka, był mi inspiracją ten człowiek, on zaprosił mnie tu, zaprosił tam, na pewnym momencie zaprosił mnie po tam, do kościoła środkowego Udałem się tam. Była tam usługa brata z Norwegii. Było to tak zwane, to były lata 90., wyzwanie do przodu. Wieć, kto chce przyjąć Jezusa, niech wyjdzie do przodu. No i, i tak też zrobiłem. Nie było to jakieś kalkulowanie. Chyba to pory serca tak zwane. No, Bóg zadziałał na moje serce. Ja nie do końca wiedziałem, co się dzieje, ale wyszedłem na, to, na, to, na ten środek. Z serca powtórzyłem tą, tą, tą modlitwę i można powiedzieć, taka, to, jest, to był taki początek drogi. Początek no, trudnej drogi, ponieważ ja nie miałem w sumie wzorców żadnych normalnych. Nie wiedziałem, jak się człowieka kocha, nie wiedziałem jak co, ja wiedziałem tylko jak przeżyć, jak, jak dzikie zwierzę mniej więcej byłem które nie wiedziały, jak się poruszać. I, no i można powiedzieć, no, parę osób poraniłem może swoim, no, na pewno poraniłem swoim zachowaniem, bo, bo było takie dziwne. Dużo rzeczy musiałem się uczyć, co jest, co jest naturalne w normalnych domach. Ja, ja tego nie miałem, więc ja musiałem się tych rzeczy po prostu uczyć, no, spotykając się, robiąc głupoty, koniec końców, no, też tam chciałem odejść na jakiś, od tego Pana Jezusa. A, to, to, to, to, chyba sobie wydumałem tam coś. Ja idę do, z powrotem, ale po jakimś miesiącu, półtorej wróciłem, mówię, i z podkulonym ogonem. Boże, przebacz, i tak Bóg mnie to jednak przeprowadzi przez ten trudny okres. Ale nie zapomnę takiej dawki miłości, którą nigdy więcej już nie przeżyłem. Nie wiem, czy wam się kiedyś zdarzyło płakać ze szczęścia przez pół godziny. Mnie się zdarzyło płakać ze szczęścia. Bóg mi okazał taką miłość. Nie wiem, przyszło z nieba na pewno, Siedzę sobie, stoję sobie, na, czekam na autobus z Błogową do Przemkowa, no tam a pół godziny płaczę i nie wiem dlaczego ja płaczę, ale płac wiem, że płakałem ze szczęścia. I to była taka, taka dawka miłości, którą mi Bóg podarował. Dlaczego no, mi rodzice nie dali? To Bóg mi to. I to wiem, że to, to było autentyczne, że to, no że Bóg po prostu tak mnie dotknął, że nie miałem wątpliwości, że to jest Bóg. To było takie dotknięcie plus to, że, że ta miłość, taka wielka, którą poczułem, że, że ja płakałem ze szczęścia. Nigdy, nigdy mi więcej się to nie przydarzyło. No, dziecko się urodziło, czy, no, prawo jazdy zdałem. Były sytuacje bardzo szczęśliwe, ale, nie, nigdy, ale miałem tam się takie pół godziny z takiego dotknięcia, tego, czego nie zapomnę. Bóg mi jakby przy, wlał we mnie tą miłość, która, której nigdy do, typo, do tej pory nie przeżyłem. No, to też był też taki okres tej tak zwanej pierwszej miłości, ten, ten, to, to, to, to, to, to człowiek czuje, czyta Biblię, wszędzie czytasz. Yy, mówię, mama mówi, przestań czytać tę Biblię, no, mówię, jestem, jestem na działce, mam taką Biblię, ja muszę czytać, ja chcę czytać, ja, ja chłonęłem, ja, ja kochałem to słowo. Mówię, przestań czytać, bo ty zwariujesz, takie przesłon, no, mówi, co ja tam zwariuję, to jest mama, co ty mówisz, głupoty. No, no już nie żyję, no ale takie, taki głupi przesun, no a ja czytałem to Słowo Boże, kormiłem się wszędzie, to, no, taką małą Biblię, miałem Gadeonitkę i wszędzie ją czytałem. Pewnie każdy no, większość z was przeżyła to, to, to, to, to zakochanie się w Słowie Bożym I, i to było takie autentyczne, to było takie wielkie, takie fajne. No i co więcej, no tak jakby tutaj jestem, no jestem już tą osobą wierzącą, jestem, kończę pewien etap jeden, idę na studio do Zielonej Góry, tam tam studiuję, znajduję w Kościół Środkowy. Mamy taką, to, to się nazywało HSA, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie. Mamy tam grupę, jesteśmy gdzieś tam razem, jesteś, jeździmy na modlitwy, na obozy, więc jakieś to życie to też płynie, płynie, że tak powiem, to, to chrześcijańskie. No, no, Bóg mi dał żonę potem, <grym> dzieci, no tak teraz. Hmm, no, największe chyba świadectwo to jest to, to, to, to ta miłość, którą przeżyłem i jest ona autentyczna i, i to Słowo, bo, zakochanie się w słowie, w słowie Bożym i to prowadzenie przez to Słowo Boże i trwanie w tym wszystkim, modlitwa. Modlili, modliliśmy się w rodzinie cały czas wspólnie, żeśmy modlili i modlili się tak do Pana Boga. Nie mieliśmy kościoła, ale żeśmy się modlili. Były różne sytuacje trudne. Ale żebyśmy trwali w tej modlitwie. To było tak, takie ważne, autentyczne. No, nie ukrywam teraz, jestem trudnym w trudnym okresie mojego życia, No ale jakkolwiek nie chcę o tym mówić, ale jeśli mógł, świadectwo, to to, to że no, Bóg mnie znalazł. Bóg mnie wyciągnął z, z takiej rodziny, gdzie mogłem, mogłem zginąć, mogłem być pijakiem, a Bóg mnie po prostu wyciągnął dał mi szansę, dał mi tą szansę no, normalnego życia i skorzystałem. Cieszę się z tego powodu. Jest to dla mnie rzecz bardzo cenna. Słowo Boże, czytanie Słowo Bożego. Teraz mam taki dobry okres. Codziennie sięgam po to Słowo. Studiuję, szukam. Chcę coraz bardziej poznawać, coraz lepiej poznawać. Żeby bardziej kochać Jezusa, to coraz więcej chcę Go poznać. I to jest taki, taki fajny, cenny czas. Takie mam teraz <śmiech> przebudzenie co do Słowa. Nigdy tak się tym Słowem nie ze słucydem mówię. Nie nie, nie, no nie nie, przejmowałem się trochę tym słowem, tak, trochę tak po masku, po, po, po masoszemu, jak to się mówi. A teraz mam taki dobry okres, że, że to słowo jest dla mnie ważne i je studiuję, i poznaję, jakoś tam w głowie sobie układam różne sprawy, żeby, żeby, one były, żeby mógł się wytłumaczyć, jak to się mówi, z tej wiary swojej, żeby był, wiedział w co ja wierzę, dlaczego wierzę, żeby to było takie pewne, ugruntowane. Na, na, na skalę, żeby być na skalę, być, być po prostu w Poznaniu i, i no i wiadomo i odczuwać Boga i chodzić z Jego drogami i świadczyć o Nim chyba tyle. A możesz powiedzieć no. jeszcze bardziej, czy ten twój kolega szukał Boga znalazł Boga? A, no, ten wątek, okej. Okay. Tak. Myśmy byli w tym momencie w, tak, w Kościele Zielonośkowym ten ostatni rok naszego technikum, on był też w technikum, a więc on również był wierzący, wcześniej był wierzący, jest wierzący, mieszka w Poznaniu. No, Bóg, Bóg się posłużył nim, można powiedzieć tak, że, bo nie, nie ukrywam, że on był dla mnie inspiracją. To, co on robił, jego taka przemiana z takiego panka, normalnego człowieka, który rozmawia, Biblię trzyma w ręku i rozmawiać z Nim, to, to było coś, coś niewiarygodnego. Ja, taki, ja takim łobuzem nie byłem. No, on tam miał różne przejścia, ten człowiek, a on jednak jest, był wierzący, zainspirował mnie. No, nasze drogi się rozeszły, ale jakkolwiek jesteśmy dziećmi bożymi i to jest cenne. Chyba tyle. Chyba, że są jakieś pytania. Chwała Bogu. Ja się nazywam Aleksander Gilner, przywiózł mnie tu Maciek, który tam siedzi i jest tu ze swoim bratem. Czym się chciałem podzielić? Życie wieczne to jest znać Boga, Ojca i znać Pana Jezusa. Znamy to wszyscy. nie. Ja pochodzę, nawiązując do mojego przedmówcy, z rodziny, tak, i zewci pochodzę, u mnie w domu nie rozmawiało się o Bogu, seksie i śmierci. Jak miałem iść do podstawówki, to mama nas zaprowadziła na pierwszą religię i tam ksiądz opowiadał, jak Abraham miał zabić Izaka. I to mnie strasznie przejęło. To było moje pierwsze intensywne myślenie o Bogu. Ale potem normalne życie, wioskowe, bandy i tak dalej. Miałem 17 lat, się pojawiły oazy i tam poznałem Boga. Cztery prawa duchowego życia, może żeście się spotkali, że Bóg cię kocha, że ty jesteś grzesznik, że musisz się za Bogiem opowiedzieć. I to zrobiłem i miałem swoje grupy, które tam w tym prowadziłem, ale miałem taki epizod, że zaprzyjaźniłem się z pewną dziewczyną i no, poszliśmy w kierunku, w jakim nie należało iść. Interesowałem się wtedy bardzo muzyką i były takie piosenki przez kogoś przetłumaczone w Stanach od tych Murzynów, którzy na plantacjach śpiewali dla Pana Boga i dla mnie to był przełom, że ja wtedy naprawdę się nawróciłem, że zauważyłem, ty masz swoją wiedzę o Bogu, ale twoje życie idzie zupełnie w inną stronę i jest czas przełomu i to było takie, takie krzyczenie mocne do Boga. I dalej byłem w, te, w tej oazie, prowadziłem grupę ministrantów, mieliśmy do czynienia, znaczy ja miałem z kolegą z zielonoświątkowcami podobny wątek jak, jak tutaj był, dużą pomoc nam dostałem, zrozumiałem na przykład pierwszy list Jana, był taki chłopak, który w Gliwicach nam to wytłumaczył, on potem odszedł od Boga, co było dla mnie szokiem, a co mnie bardzo ucieszyło, spotkałem kiedyś gościa, który mówił, robiłem jemu pogrzeb i ten, on wrócił do Boga ogromna radość, nie? bo to było wielkie pytanie. Ktoś, kto tak znał Boga, że mi wytłumaczył, nagle taka jazda i, i taki koniec. Miałem szczęście w życiu, że spotkałem ludzi, którzy mną się zainteresowali. Moja ciotka nie lubiła naszych spotkań z protestantami, robiła mi propagandę u proboszcza na wsi i w końcu ja straciłem, proboszcz mnie jakby zwolnił. I hasła było, że zostałem wyrzucony, że nie dostaję komunii wyprowadziłem się ze wsi. Też kończyłem technikum, a propos, po technikum byłem parę semestrów na studiach technicznych, ale nie dałem rady i wtedy, jak się te problemy nagromadziły, to ja po prostu wyjechałem, zamieszkałem w hotelu robotniczym i cały czas poznawałem Boga, ale poznałem ludzi, że ja mam jakieś pytanie o Bogu, ale Gościu przyjechał do mnie do domu, żeby ze mną o tym rozmawiać i to mi się spodobało. To się potem okazało, to byli nawigatorzy ci chłopcy, czego w ogóle nie wiedziałem. Z zachodu przyjechali jako misjonarze do Polski i oni wpadli na pomysł, że ewangelizujemy Polaków, ale ciekawostka, Polacy to są katolicy. I żeby ewangelizować katolików, to trzeba jak Żydem być dla Żydów, Grekiem dla Greków, tak katolikiem dla katolików i poszliśmy tą, w tą stronę i to jakby przyniosło dużo owoców. Zacząłem kolejne studia, Germanistyk akurat i mieszkałem z, Rusy, z chłopakami z rosycystyki. Wystarczyło mieć Biblię na stoliku obok i miałeś w ciągu dnia kilka rozmów, lata osiem, początek lat 80. o Bogu. I potem ci ludzie chętnie się spotykali, żeby Ewangelię czytać, żeby pojechać na narty i tam czytać. Po prostu kapitalne czasy nie była taka nędza duchowa w kraju, że jak ktoś miał coś do dania, to dał. No i w tych kręgach poznałem moją żonę, dostaliśmy od Pana Boga piątkę dzieci, z których mamy na dzień dzisiejszy cztery. Co mnie ciągle pasjonowało, to było poznawać Boga dalej. Tak jakoś mi się chwyciło mnie. Pan Bóg się zdecydował wypowiedzieć do nas na piśmie i zrobił to po grecku. I temacie, który mnie tu przywiózł, z nim uczymy się tego greckiego, i chciałem Was zachęcić. Taka przerwa na reklamę. Warto, warto się uczyć Greki. Jedna mała ilustracja. Słówko k i. Zauważyłem, że nie ma znaków przystankowych, znaczy nauczyłem się, i że jak powiedzieli i, to był początek zdania. I jak sobie kopiuję teraz dowolny list, czy coś z Biblii, i wyłapuję tylko po polsku i, i a, i przedtem daję enter. To masz strukturę wypowiedzi i to nie jest taki ciurkiem, coś tam, tylko nagle widzisz już, jak się to buduje. I to było pierwszy tydzień nauki i takich odkryć jest dużo. Jestem bardzo wdzięczny Bogu za rodzinę, jaką dostałem. Mój tata był religijny, ale niewierzący i nawrócił się, co się w przyrodzie nie zdarza, na tydzień przed śmiercią. Również mój brat stał się wierzącym potem, kiedy, kiedy ja już wierzyłem, brata pochowałem w zeszłym roku, ale trzymał się Boga przez całe życie, także ja jestem najstarszym z rodzeństwa, który teraz żyje. Bardzo się cieszę, że może, mogę tutaj z Wami być i mam nadzieję, że dużo dobrego sobie wzajemnie damy. Co mi tu było zareklamowane, że tak się dzieje. Dzięki. Może jeszcze masz jakieś świadectwa w swoim życiu już z Panem? Ostatnie 10 lat... Dziesięć ostatnich lat prze, przepracowałem w budownictwie. Nie wiem, czy znacie ten świat. To są trudni faceci i staram się rozmawiać z ludźmi o Bogu taką metodą, czy Ty jesteś dobrym człowiekiem, pozwól, że Ci udowodnię, czy tak jest, czy nie jest, nie? czy coś ukradłeś w życiu, czy skłamałeś, jesteś kłamca, jesteś złodziej, jak Cię Bóg osądzi niebo czy piekło i to, to działa na tych, na tych twardych budowlańców. Co mi się zdarzyło, wychodzę z auta i przychodzi żebrak, daj mi na chleb oczywiście. I też mam taką rozmowę z nim i ten mówi, że ale mi pomóż. Ja mówię, najbardziej Ci pomogę, jak się pomodlimy. co tu kląkniemy teraz i będziemy się modlić do Boga. No i Zachęcam do, do pracy w budownictwie, bo tam są takie momenty, że spotkacie twardych ludzi, ale oni mają nerw na, na Pana Boga, chociaż szczerze mówiąc tam mało kto się nawrócił. Jedna ilustracja Wam jeszcze powiem. Umawiam w Niemczech, żeśmy akurat pracowali, mamy przyłączać domy do internetu i jest gościu, który jest nieuchwytny. My jesteśmy na duńskiej granicy, okazało się, że on mieszka w Hamburgu, osiągam go, i umawiamy się, że się spotkamy po świętach i mu to zrobimy i jak święta, to wesołych i szczęśliwego. On mi, ja jemu, ale potem mnie coś napadło i mu mówię, wiesz co, tych wesołych to są czyjeś urodziny, życzę Ci, żebyś zrobił jakiś miły prezent dla tego solenizanta. A on się śmieje i mówi, my się z żoną staramy codziennie zrobić dla tego solenizanta coś miłego, żeby go zaskoczyć, Spotkaliśmy się trzy miesiące później, on pracował na koparce, ja przyjechałem na tę budowę. Ten Niemiec wylazł z koparki i Misia z Polakiem. Wszyscy Polacy, którzy tam kładli ten internet, takie gały, co ty robisz. Ale mówię, to, to jest dla mnie świetna ilustracja kościoła. Ja go potem zapraszałem, jak moja żona przyjechała, żeby nas odwiedził, bo żona lubi gotować. On mówi, nie, moja mama umiera, przyjedź do nas, do Hamburga. Wytłumaczył mi, jak, jak się zwiedza ten. Ja nie wiem, z jakiego on jest kościoła. Nie mieliśmy czasu gadać. Okazało się, że on ma domy, opieki nad niepełnosprawnymi i po prostu był w ciągłym ruchu, ale przyjął nas po królewsku ten, ten facet i on o mnie też nic nie wie, tylko to, że ja lubię Pana Jezusa. Nie, i wydaje mi się, że to jest coś fajnego, że wykrywajmy tych, te perły, które lubią mm. Pana Jerzusa i, i wspierajmy się wzajemnie. To to była taka, no, taka najpiękniejsza chwila z mojego, z mojej pracy. Zakar myśli, że już skończyłem. <grym, <grym, <grym, okay. Ja, jak byłem na studiach i byłem z tymi nawigatorami, to powstała... Taka sieć wtedy nasza, myśmy się wtedy spotykali co tydzień, teraz się spotykamy dwa razy do roku, plus w grupach, więc mój Kościół to jest sieć przyjaciół, jakich mam od 40 lat. Z niektórymi się spotykam dwa razy na miesiąc, z niektórymi dwa razy do roku i to jest mój Kościół. Mam dużo przyjaciół z wolnych chrześcijan, zielonoświątkowców, baptystów, Znam te klimaty bardzo dobrze, ale z powodu tego kierunku, że ewangelizujemy katolików i ich zdobywamy, to stwierdziliśmy z żoną, że nie będziemy przybierać barw, nie chcemy o żadnych barwach klubowych gadać, że rozmawiamy o Panu Jezusie i koniec. Taka ilustracja, czytam sobie codzienną Ewangelię według klucza katolickich tych czytań. Jestem u księgowej i o czymś gadamy i mówię, ja przypadkowo dzisiaj czytałem i cytuję, co tam było z Ewangelii, a tam wyciąga swoją Biblię i mówi, ja przypadkowo też to dzisiaj czytałem, to taka bogobojna katoliczka i akurat, nie, i znowu wykryłem bratnią duszę, że, aha, to, panowie, życie wieczne to jest znać pana Boga i pana Jezusa, i mam nadzieję, że my sobie w tym pomożemy tutaj. I życzę nam wszystkim i mi napędu w tym kierunku. Dziękuję. No, to żeby zacząć też od początku, to również zostałem wychowany w rodzinie katolickiej, takiej religijnej katolickiej. Byłem wcześniej dość ministrantem, zanim to jeszcze, nawet przed wiekiem minimalnym zostałem ministrantem, także usługiwałem gdzieś tam przy ołtarzu, z czego rodzina była bardzo dumna. Za mną poszli moi bracia. Też jeśli chodzi o moją rodzinę, to, to, to przeżyliśmy taki ciężki moment, bo mój tata zmarł, jak miałem 10 lat. No co było takim mocnym gdzieś tam wstrząśnięciem w rodzinie, wśród moich braci. I, i, I gdzieś chyba od tego momentu ja jako chłopak też no, nie brakowało mi takiego wzorca, którego mogłem naśladować i gdzieś powiedzmy już w takim wieku nastoletnim zacząłem odchodzić od tej religijności, odchodzić od, od życia pobożnego. Miałem duże problemy z, z alkoholem, lubiłem gdzieś tam imprezować czy, czy tak i żeby teraz, żeby to dobrze zebrać myśli. I w pewnym momencie z, z, na mojej drodze gdzieś Bóg postawił człowieka, który nie jest osobą wierzącą do dzisiaj, ale wierzę, że Bóg się nim posłużył. I, i ta osoba gdzieś pokazała mi, że, że, można, że można nie imprezować, można nie pić alkoholu i się i, i, i też się dobrze bawić i ja w to poszedłem i, i gdzieś jeśli chodzi o Kościół w tym czasie to nadal, nadal wierzyłem w ten Kościół katolicki nadal, nadal gdzieś pomimo mojego życia takiego imprezowego to zawsze niedziela to był Kościół, to była msza i, i usługiwanie przy ołtarzu także takie rozdwojenie trochę jaźni ale z tym, z tym kolegą, który mnie wyprowadził z, z, tego, z, z tej złej części, też toczyliśmy takie rozmowy na temat Kościoła, bo on, on miał taką przeszłość, że chciał zostać właśnie księdzem, był w seminarium, no ale jak zobaczył też co tam się dzieje, no to odszedł z tego seminarium, więc mieliśmy dużo takich rozmów na temat tego, w jakim miejscu jest Kościół katolicki, zupełnie nie w kontekście Biblii, ale ale takim moralnym. I pamiętam, że powiedział taką rzecz, że gdyby Kościół mógł, to by zmienił nawet 10 przykazań bożych. I, i, i ja zacząłem gdzieś tam szperać, szukać. Przy okazji okazało się, że, że ten Kościół zmienił te 10 przykazań. I to był pierwszy strzał, którym dosłownie ugięły się te kolana pode mną. Bo ten, ten Kościół, który był taką ostoją wiadomo, autorytety, które za, za, za nim stoją, to są ogromne, no to było bardzo dziwne, nie? też jeszcze dziwniejsze było to, kiedy ja powiedziałem po, po, temu przyjacielowi, po, po, podzieliłem się tym, no to jakoś takiego dużego wrażenia to nie, na nim nie zrobiło takiego, no już chyba wiedział może, że... że już może bardziej sobie zdawał sprawę, jak, jak, jak ten kościół gdzieś odchodzi, czy, czy jest popsuty. No ale to był taki pierwszy moment, pierwszy strzał, po którym przestałem chodzić do kościoła. Byłem w takim zawieszeniu długo, z jednej strony, z jednej strony już nie chciałem uczęszczać na nabożeństwa, na mszę, z, ale, ale z innej strony nie szukałem głębiej, nie szukałem dalej prawdy, jak, jak to w końcu jest, no bo też nie wyobrażałem sobie, żeby wziąć Słowo Boże i czytać, no bo na, nadal miałem takie przeświadczenie, że to słowo nie jest dla mnie, albo że ja tego nie zrozumiem, że nie jest tak dostępne, jak, jak, jak jest. I tak trwałem 6 lat, 6 lat w takim zawieszeniu, ani to nie chodziłem do żadnej wspólnoty, ani to też nic więcej z tym nie robiłem, chociaż byłem taki letni, bo, bo od czasu do czasu się pomodliłem i, i to było wszystko, natomiast gdzieś to pragnienie, ono raz na jakiś czas się pojawiało, takie pragnienie, że przecież musi być gdzieś prawda, ona gdzieś tam jest ukryta przede mną i trzeba ją po prostu jakoś odszukać. I po tych sześciu latach, pamiętam taką sytuację, ona była takim zapalnikiem, to był osiemnasty rok, końcówka. I oglądałem telewizję śniadaniową, tam tematem przewodnim były mniejszości wyznaniowe w Polsce, i były dwie te mniejszości wyznaniowe. Pierwsza to, była, to były wierzenia słowiańskie, które mnie tam za bardzo nie interesowały, a drugie to byli adwentyści dnia siódmego. Oni się już dzisiaj przewinęli tutaj. I jakby ta nazwa, to, to był dla mnie taki, taki chwyt. Nie? Ta nazwa to był chwyt, no bo przecież ja te dziesięć, bożych, dziesięć przykazań bożych kojarzyłem, tych biblijnych, więc kojarzyłem ten dzień szabatu, że... że on powinien być chrzczony, chrzczony święcony, tak. I, i chwała Bogu, że, że w ten sposób do mnie trafił. Ja od razu, to, był, to było od razu pójście do innego pokoju, gdzie jest komputer, odszukanie, wpisanie od razu frazy. I, no i tu znowu chwała Bogu, bo On pokierował mnie na taką stronę, na taki artykuł, który mówią o adwentystach Dnia Siódmego, ale ostrzega przed nich, <głosy> więc, więc w, w, różnych, w różnych kwestiach. Ale ja już na tej stronie pozostałem i to była strona, jest nadal strona kuzbawieniu.pl Automatycznie też trafiłem na, na, mówię automatycznie, bo ewidentnie, ewidentnie gdzieś współpracują ze sobą, strona tikwa .pl i i kanał na YouTube Persona non grata, to może ktoś z was kojarzy. I, i no i to był, to był przełom wtedy autentyczny, bo ja wtedy chłonąłem bardzo te artykuły, te nagrania, ale też sprawdzałem, zacząłem sprawdzać w Słowie Bożym. czy faktycznie tak jest. Zacząłem czytać Ewangelię i wtedy, wtedy trafiła do mnie ta Ewangelia właśnie, że że to co gdzieś w kościele katolickim próbuje się osiągnąć za pomocą sakramentów to to tutaj mamy w ofierze Chrystusa zacząłem rozumieć to, że sam siebie nie jestem w stanie zbawić, usprawiedliwić żadnymi swoimi uczynkami czy zasługami a jedynie jest to w stanie zrobić Chrystus i on to zrobił ja to wtedy to, to przyjąłem. Wtedy się nawróciłem. No to był wtedy piękny czas. Taki, też z łzami, ale, ale z taką radością, że no, że to mam. Nie mając jeszcze wspólnoty. I, i, i bardzo szybko Bóg też włożył do mnie takie, takie pragnienie. I zacząłem szukać wspólnoty też nie znając ani jednej osoby wierzącej, to tak trochę krążenie po omacku, ale podparłem się, podparłem się jakby tymi, którzy, którzy po prostu prowadzili tę stronę. Oni, oni akurat byli byłymi, ale baptystami. No i ja też odezwałem się do nich, czy jeżeli poszukam takiego zboru, czy to będzie bezpieczne. No to miałem dużo rzeczy w głowie, też taki, taką ostrożność już ze względu na to, że, że zostałem gdzieś tak pokalczony przez, przez Kościół katolicki I, i oni powiedzieli mi, że tak, ale uważaj na to i na to. to, nie będę mówił już konkretnie, bo to nie jest najistotniejsze więc ja zacząłem szukać Kościoła najbliżej był Poznań, a do Poznania miałem tam no 65 czy tam 70 kilometrów no ale to nie był dla mnie problem. W sensie to też chwała Bogu za to, że to, co innych świat może przerażać, żeby gdzieś jechać do kościoła tyle kilometrów, no to raz w roku można, no ale nie co tydzień albo, albo dwa razy w tygodniu. A jednak kiedy, kiedy to Chrystus jest na pierwszym miejscu, to, to dla mnie nie, było to problemu, nie był to problem i, i zacząłem jeździć. To był... Właśnie już 19. rok, 10. marca, to byłem pierwszy raz w zborze. Padło na kościół na skalę w Poznaniu, z czego się cieszę. Do, do, do dzisiaj tam jestem, tam poznałem żonę, pobraliśmy się i teraz mieszkamy w Kościanie. W Kościanie nie ma wspólnoty. Stworzyliśmy taką grupę biblijną domową, które spotykamy się w środę, ale gdzieś ka każdy z nas, albo, albo większość ma jakieś takie zbory podstawowe takie w niedzielę, które się spotykamy. Ale jest to gdzieś taki obiekt naszej modlitwy, właśnie kościan. Aby Bóg, Bóg ożywił i pobudził tam taką wspólnotę, która. Która, no, gdzie moglibyśmy się, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, ale nazywać kościołem. My jesteśmy kościołem, oczywiście, ale chcielibyśmy tak, tak no, w niedzielę mieć nabożeństwa, już odłączyć się od tych zborów, w których teraz jesteśmy i, i, i mieć swój zbór w kościanie. I to też jest prośba o modlitwę, na pewno. I też druga prośba o modlitwę, w zasadzie to o mnie samego, bo też pamiętam właśnie ten moment nawrócenia i tą wielką radość, gdzie nie było to proste, to też jest właśnie ciąg dalszy mojego świadectwa nawrócenia, gdzie zacząłem mówić mojej rodzinie, nie? że słuchajcie, jest tak i tak, i, i musicie o tym wiedzieć, bo jesteście oszukiwani. Ja mówię fragmenty, wersety i to był szok, ogromny szok, że zostałem zderzony ze ścianą tak bardzo, że nigdy bym sobie tego nie wyobraził. No ale to, co chciałem powiedzieć, że, że moja, moja radość była wtedy tak ogromna, za co dziękuję Bogu, że... Nie, nie, nie rozumiałem pewnych mechanizmów, które mogą zachodzić w mojej rodzinie, bo, bo, bo trochę tak, może nieroztropnie, zacząłem używać takich fragmentów, no, które mogłyby w nich uderzać, bo na przykład to, co mi się najbardziej nasuwa, to mnie nie dziwiło to, że się, znaczy dziwiło, że się poróżniliśmy, ale, ale też znalazłem od razu odpowiedź w Słowie Bożym, bo Jezus mówi, że nie przyszedłem dać pokój na świecie, tylko przyszedłem poróżnić ojca z synem, matkę z córką. Ja im to mówiłem, ja im to pokazałem, że słuchajcie w Biblii jest napisane, że tak będzie i, i, i to nie jest dziwne, że, że my się teraz poróżnili, ale oni to odebrali jako takie sekciarstwo już, taki atak, że, że no tak, no to teraz my nie mamy żadnych narzędzi, bo e, skoro, skoro ty jesteś przekonany, że, że Bóg przyszedł nas poróżnić czy Bóg mówi, że, że nas poróżni, no więc to było nie, niekoniecznie najmądrzejsze z mojej strony wtedy, ale, ale, ale, ale jeśli chodzi o mnie, to te wersety dawały mi bardzo, bardzo dużo pokoju. Część rodziny się całkowicie odwróciła siostra mojej mamy wraz z całą rodziną, gdzie byliśmy z życi bardzo. Ja tam byłem dwa razy w roku na, na wakacjach, na feriach, pomagałem im w rolnictwie. I no i tam sytuacja była prosta, nie tak zero-jedynkowa, że koniec, że, że w sensie no to nie mamy o czym mówić. Nie? W sensie nie, nie, nie, nie będziemy się spotykać, bo to jest zagrożeniem dla moich wnuków, dla moich dzieci, nie więc... No to, to, to, z tym, to jest trudne do dzisiaj, gdzieś, gdzieś próbuję znaleźć kontakt, złapać, szczególnie z takim kuzynem, z Marcinem. No zobaczymy, jak to Bóg poprowadzi dalej, ale no, no jestem z tym pogodzony. No tak, tak to właśnie jest. Tak myślę, się jeszcze bym mógł dodać? Aha, właśnie, bo rozmawialiśmy też o tym... Jak, jak bardzo wtedy byłem ugruntowany i, i, i chciałbym też prosić o modlitwę, żeby Bóg, co widzę, że robi i czyni, o modlitwę w sprawie też takiego ożywienia we mnie, abym był też tak samo bezkompromisowy dzisiaj jak, jak wtedy, kiedy, kiedy nie było dla mnie w ogóle wątpliwości, że, że to Chrystus jest ważniejszy od rodziny na przykład. I do dzisiaj tak jest, ale, ale często gdzieś w walce, w walce gdzieś z grzechem albo dosłownie z szatanem, no to, no to gdzieś potrafi ulegać. I, i, I to też jest taka prośba do Was, braci jeśli są pytania, ale to ja myślę, że wszystko, co to powiedziałem. Ale jak są pytania, to jasne. No, ten przyjaciel nadal nie jest nawrócony, no to też taka słabo, ale no modlę się też o niego. No. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. No taka radość w sercach każdego z nas, że Jesteśmy teraz w Jezusie Chrystusie, ale nie zawsze tak było. Ja mam 60 lat, nazywam się Krzysztof Sakowicz. Miałem dwa lata, jak straciłem ojca. Musiałem czekać 50 lat, żeby uzyskać, uzyskać ojca, który zawsze był. Tylko nie zawsze ja o tym wiedziałem. W pewnym momencie też byłem katolikiem, a gorliwym, mniej gorliwym, no tak starałem się wypełniać to, co jakby było przypisane do, do wiary katolickiej, ale w pewnym momencie już od takiego czasu, kiedy mogłem rozróżnić dobro od zła, to widziałem, co się dzieje w kościele, i nie zgadzałem się z tym. To mnie jakoś tak napawało smutkiem. No, ale wszelkie te sakramenty przeszedłem. No, nie chcę mówić o ko ko ko kościele, tylko powiem, że jakby moim takim pragnieniem zawsze było prawda i takie stanie wprawdzie w, prawdzie, w sprawiedliwości i tego właśnie nie widziałem w Kościele, a chciałem też jakoś... Pokładałem nadzieję w Bogu, ale tutaj to, to było przeszkodą, bo po jakimś czasie wystąpiłem z żoną, wystąpiliśmy z Kościoła zupełnie, mamy nawet na to papiery, ale też zapewnienie, że gdybyśmy chcieli wrócić i się pokajać, tak że mamy jeszcze taką możliwość, tak zapewniają. Tylko jak wyszliśmy z Kościoła, ja zwątpiłem w moc Boża. To było dla mnie takie, tak sobie to tłumaczyłem, że Panie Boże, jak Ty możesz na to pozwolić, jakim Ty Bogiem jesteś, jak pozwalasz na takie rzeczy, które się dzieją. Też teraz widzę, że na wiele Pan Bóg pozwala i, i to jest takie przyzwolenie. To od nas ludzi zależy, co my robimy i... I jak to ludzie robią. No ale taki był czas, że byłem bez Boga, bez Kościoła, bez wiary. Ale jednak ta, ten jak słowo mówi, że o Jezusie, że tego knota płonącego się nie zagasi. I ja byłem takim knotem ale jak miałem trudną sytuację, taka może chwilowa, nie było to jakieś tam kwestia życia czy śmierci, to Panie Boże pomóż, <śmiech> Pan Bóg pomógł. Ale to, to było no przypadek może. Drugi raz, no Panie Boże też Pan Bóg pomógł, no więc e, to parę lat tak trwało, to z osiem może 9 lat, tak bez, bez Boga, bez. No i też taki, taki, później my przeszliśmy taką drogę, że nie było Boga, ale czymś człowiek musi żyć, tak? Więc był ten czas taki, że mogliśmy już, e, dzieci, dzieci już były większe, także mieliśmy możliwość, żeby zaangażować się w takie działanie patriotyczne, bo jakby ten ojczyzna była też dla nas, dla mnie, dla mojej żony ważnym elementem życia. I no trafiliśmy na taką telewizję, która wydawałoby się, że te, te wartości podziela. I właśnie poprzez, poprzez to i teraz widzę, że tak jak też tu była mowa, że Bóg też ze złego człowieka, czy ze złego, poprzez złego potrafi czynić dobro. Nasza droga też taka była, że najpierw było to jakby działanie mm, poprzez y, pragnienia wolności ojczyzny, poprzez takie, jakąś taką wolność myślenia. No to jakby w w tym kierunku to rozumie, o czym mówię, ale to była też telewizja, która była rzekomo patriotyczna, ale wyznawała rzekomo chrześcijańskie wartości. Nawet Kościół. Tu są bracia też z tej społeczności, też, którzy mieli taką drogę, może nie taką jak ja, ale podobną. Byliśmy w jednej społeczności, w jednym Kościele to było dobre, że ta organizacja skupiała ludzi takich, którzy chcieli rzeczywiście pójść za prawdą. I my szliśmy, szliśmy jak te dzieci właśnie we mgle prowadzeni, bo myśleliśmy, że i rzeczywiście to dało nam to możliwość nawrócenia się, no, możliwość poznania Boga, możliwość Zwrócenia się do Boga i przyjęcia tej ofiary Jezusa Chrystusa. To Bóg nas pociągał, tak myślę, ale to był ten pierwszy, jakby ten pierwszy plan wobec nas, Boga, że, że my, że Bóg, bo inaczej ja, inaczej prawdopodobnie bym się nie nawrócił, bo ja nie znałem żadnej społeczności niekatolickiej, nawet jakby w moim pojęciu to, co nie było z Kościoła katolickiego, to było jakieś inne, dla mnie niezrozumiałe. Ja no, też próbowałem czytać Biblię, którą na przykład mam tą Biblię, którą próbowałem czytać, gdy miałem 20 lat. Ale bez ducha, bez prowadzenia to jest trudne, to jest niezrozumiałe, no więc ten czas jeszcze, ja wiem, że Bóg ma dla każdego czas i dla mnie ten czas był, nie wiem, 8-10 lat temu, gdzie ja byłem jakby pobudzony przez Boga, żeby pójść za, za Jezusem. I my, mówię my, bo mówię też o mojej żonie, tak Bóg dał nam tę, tę tę radość, że mogliśmy razem, razem mogliśmy się nawrócić, razem mogliśmy czytać Słowo Boże, razem mogliśmy wszystko, we dwoje, mniej więcej w tym samym czasie i nie było, bo wiem, jak ciężko na przykład jest, jak jedna osoba w małżeństwie się nawróci. To jest, no, my mieliśmy w grupie człowieka, który po prostu piekło przechodził w domu, dlatego, że on, on był, poszedł za Jezusem. Więc, no zaczęliśmy też słuchać warsztatów biblijnych, tak właśnie poprzez, poprzez tą telewizję zaczęliśmy, to pragnienie nasze wzrastało, zachwycało nas, to Słowo Boże zachwycało nas, chociaż łatwiej było mojej żonie niż mi. Ja zawsze tak byłem zdystansowany, musiałem mieć więcej czasu, ale Bóg, Bóg jest cierpliwy, my czasem nam się wydaje, że już musimy coś mieć, ale Bóg jest cierpliwy, więc i w tym moim przypadku był cierpliwy. Zwróciłem się, poznałem już to, co, co dla mnie Jezus i przyjąłem to, to <śmiech> już byłem, można powiedzieć, nawrócony, ale jakby zwróciłem się do Boga po jakimś czasie, może to rok minął. Ale już, już moje pragnienie było takie, właśnie, że, że ja już innej drogi nie widzę. Jak zwróciłem się do Boga, to wtedy, pamiętam, no tak mi się żal Boga zrobiło, że mu tyle krzywdy uczyniłem. Aż to śmieszne, to, nie? to jest teraz tak, ale tak Boga żałowałem, że, że wobec niego taki, taki byłem. No, to, to nie, nie potrafię tego wytłumaczyć, ale bardzo długo płakałem jak i prosiłem go, żeby wybaczył mi to, co uczyniłem ze względu na niego. Mówię, no wobec ludzi jakiś tam byłem, no lepszy, gorszy, no nie, no tak jak, jak każdy taki, który żyje w świecie. Ale wo, wobec Boga, no to no nie potrafię tego wytłumaczyć. No to, to myśl, myślę, że yy, ktoś jak mówi, że wiem, wiem jak cię boli, to nie wie, bo jego tego nie boli. No nie? Wiem, jak cierpisz, to też człowiek może powiedzieć, że no wiem, że cierpisz, ale wiem, jak cierpisz, albo wiem, jak się cieszysz, no to nie może. Więc ja nie potrafię tego wytłumaczyć, tylko no, mówię wam jakie miałem, miałem odczucia, myśli i, i jak... No i wtedy taka, no to, to wielu pewnie powie, że taka ulga, taka czystość, takie z tymi łzami to, to, to wypłynęło. Ja nie płaczę w życiu, nie płakałem, może tam kilka razy z jakichś tam powodów, ale no wtedy to rzeczywiście jak dziecko. No. Pan Bóg obdarzył mnie wieloma łaskami, bo taki przykład, jak byłem, zakochałem się w mojej żonie, a no, było bardzo wcześnie, bo miałem 15 lat, jak moją żonę spotkałem i, i się w niej zakochałem, ona też tyle miała. Ma, miała no. I wtedy wydawało mi się, że ją kocham, ale później po nawróceniu doszedłem do wniosku, to znaczy wtedy mówiłem, że ją kocham, a po nawróceniu doszedłem do wniosku, że wydawało mi się, że żonę kocham, ale teraz jakby mówię, w czasie po nawróceniu, ale teraz myślę, że ją naprawdę kocham. No bo wtedy mi się wydawało, ale znów teraz po jakimś czasie to myślę, że się uczę żonę kochać. Więc Bóg daje nam taką dojrzałość, i dobrze, że nam daje to taki, takie etapy, bo no. Wtedy mi się wydawało, później myślałem, a teraz wiem, że uczę się żonę kochać i uczę się braci kochać. Uczę się kochać ludzi, bo tak jak tu mówił brat, że miał trudne dzieciństwo, ja o swoim nie chcę mówić, no ale też było trudne. Więc mm, trudno coś przekazywać, czego się nie potrafi za bardzo, czego się nie doznało, czego się nie wie, jak się robi. Więc tak Bóg mnie uczy tego wszystkiego. Uczy mnie pokory, uczy mnie uległości, uczy mnie miłości. I za to jestem Panu Bogu wdzięczny, a czego jeszcze mnie Bóg nauczy, to mogę czytać ze Słowa Bożego i tylko być Mu za to wdzięczny. Cieszę się też, że taki etap, taki, tak, taką drogę Bóg, Bóg nam, nam przeznaczył. Chcę jeszcze powiedzieć o tym Kościele, w którym byliśmy. Też jestem bardzo wdzięczny za ten Kościół, za tych ludzi. Przecież nie zgadzam się z nimi i wiem, że idą w złą stronę i boleję nad tym. Modlimy się, żeby tak nie było, ale jestem wdzięczny, bo Rzeczywiście to Bóg wprowadza i daje Ci to, to miejsce, ale też potrafi cię z tego miejsca wyrwać, żebyś czynił inne rzeczy lepsze, że ten etap już jest, bo tak jak mówiłem, ta droga, ja innej drogi pewnie bym nie znalazł, ale Bóg wiedział, że przez to ja przejdę i, i to mnie, ten patriotyzm to, to, to mnie pociągnie. A, a pociągnęło mnie później to, że ja odnalazłem Boga. I też cieszę, cieszę się, że właśnie tutaj jestem, bo właśnie jak wyszliśmy z tego kościoła yy, i to moja żona ona szukała. Ona jakoś tak bardziej pragnęła wspólnoty, a ja znów byłem taki trochę z tyłu, bo byłem bardzo obity. Wiecie, to, to jest bardzo bolesne, bo ja pokładałem nadzieję, że będę w tym Kościele do końca życia, że to jest mój Kościół, jeden, taki, który ja od początku poznałem, bo ja takim stałym człowiekiem jestem, taką mam naturę, że do czego już, żonie, jestem wierny całe życie, jestem wierny ideałom, jestem wierny i, i chcę być wierny Jezusowi Chrystusowi. I, I też jakby tylko wiem, że nie można pokładać nadziei w człowieku. Bo zawsze, to słowo mówi, że przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku, ale zawsze na człowieku się zawiedziemy. Też jak mówiliście, że brat mówił, że jak daje, to nie, nie spodziewa się jakby wdzięczności czy zapłaty za to. I żona znalazła właśnie wiem, najpierw Zakaponena, słuchała i Paweł tłumaczył i tak szukała no i że tu społeczność Kościół jest. Ja żonę przywiozłem tu do Kościoła wtedy. Ja nie przyszedłem. Poleję nad tym teraz. Wiem, że to było dziecinne, to było takie, ale w tym, na tym, w tym czasie nie mogłem, bo no nie chciałem wchodzić w jakąś inną społeczność, w której się znów zawiodę, na której chciałem, ale nigdy nie odeszliśmy od Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus zawsze był dla nas tym, który nas prowadzi, który, któremu chcemy się poddawać. Tylko, że tu właśnie te, ten czynnik ludzki, ale teraz wiem, że Bóg też musiał przełamać w człowieku takim tą nieufność, tą pychę, nie wiem jak to nazwać nawet, ale musiał przełamać i pokazać Ci, że Ty bez braci i bez sióstr to jesteś słaby, że Ty masz siłę w Słowie, w Jezusie, ale masz również wspomożenie od braci. I dziękuję Wam, bracia, za to, że mo mogę tutaj być. Dziękuję Wam bardzo. Myślę, że to będzie do nas do żołnierza. Jaki jesteś, mój żołnierzu? Czy wstajesz z samego rana? Czy też w łóżku Ty się kręcisz, kiedy pobudka jest grana? Czy codziennie siebie ćwiczysz, trzymasz ciało swe w karności? Czy unikasz dyscypliny i dla siebie chcesz litości? Czy chodzisz w jednym szeregu ze swymi towarzyszami, czy też machasz na nich ręką i mówisz, niech idą sami? Czy wiernie pełnisz swoją służbę i się słuchasz swego Pana? Czy się kręcisz po tym świecie jesteś jak owca zbłąkana Czy wychodzisz na pastwisko, tam, na pożywne śniadanie, czy też... Słuchasz tego świata i robią Ci z mózgu pranie. Czy nosisz pełen rynsztunek, gotowy na atak wroga? Czy też łudzi się bez przerwy, że powinie mu się noga? Czy ubrany jesteś w prawdę i pancerz sprawiedliwości? I by głosić Bożą prawdę, jesteś ciągle w gotowości? Czy Ty nosisz tarczę wiary, by gasić pociski wroga? i masz przyłbisę zbawienia i miecz ducha, słowo Boga. Czy modlisz się bez ustanku i błagasz o wszystkich świętych, czy nie masz na to czasu, bo jesteś bardzo zajęty? Wiedz, że jesteś teraz w służbie bardzo elitarnej armii, a od takich się wymaga byli oni przykładni. Amen.